Gdy ujrzał ich wiarę, powiedział mu, Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Zaczęli rozważać skrybowie z faryzeuszami, kim jest ten, co mówi bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga? Jezus jednak, poznając ich myśli, odpowiedział im, Co myślicie w swoich sercach? Co łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego, Tobie mówię, wstań, weź swój leżak i idź do swojego domu. Zaraz wstał wobec nich, Wziął swój leżak i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumieli się wszyscy, chwalili Boga i byli pełni bojaźni, mówiąc – widzieliśmy dziś niezwykłe rzeczy. Potem wyszedł i ujrzał celnika o imieniu Lewi, siedzącego przy budynku celnym i powiedział mu – pójdź za mną. Opuścił wszystko, wstał i poszedł za nim. Wyprawił mu Lewi wielką ucztę w swoim domu. Było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim byli przy stole. Szemrali skrybowie z faryzeuszami, mówiąc do jego uczniów, Czemu jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się mają źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Oni powiedzieli mu, Dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie ci Faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? On powiedział im, Czy możecie nakłonić gości weselnych, aby pościli, dopóki oblubieniec jest z nimi? Przyjdą dni, gdy wzięty będzie od nich oblubieniec. Wówczas będą pościć. Powiedział im też podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby poła połatać starą szatę, bo inaczej nowe jest porwane, a łata z nowego nie nadaje się do starego. Nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki, bo inaczej wino młode rozsadzi bukłaki, wino się wyleje i straci się bukłaki. Młode wino należy wlewać w nowe bukłaki, wtedy jedno i drugie jest zachowane. Nikt, kto napije się starego, nie chce młodego, mówi stare jest lepsze.